Yy, regulacje nie, na, nie nadążają za. Wyszukiwanie informacji, yy, rozpowszechnianie informacji. Tylko kłopot polega na tym, że nie wytwarzają żadnych informacji. Więc muszą skąd się brać. Yy, I Ja nie mam pretensji o to, że ktoś używa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 Małym rynkiem. Tu jest A. jeszcze problem, że. że yy, jeszcze no ale może dzięki dużo temu też możemy uniknąć błędów, które już dotknęły i tych problemów, które już A dotknęły A te, A te rynki A. większe, bardziej zaawansowane. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz, Bardzo za tę dziękuję. rozmowę. Jarosław Włodarczyk, sekretarz generalny International Association of Press Clubs, członek Rady Press Club Polska, był z nami. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Z nami już pan mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu. Cześć, dobry panie mecenasie.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 koncentruje się na działaniu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 programu. Saldo. Magazyn gospodarczy. Justyna Golonko, przed mikrofonem. Zapraszam na saldo, na nasz magazyn gospodarczy, na takie podsumowanie gospodarcze. Teraz o rynku mieszkaniowym powiemy więcej. Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka działu badań Wotodom dom Analystik jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. I tak jak zapowiadałam, sporo tematów mamy tutaj do skomentowania Czyli mieszkanie już kupili, chcieliby zmienić ten kredyt.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 to nie wpłynie tak istotnie na, na nasz zakup, na finansowanie naszego zakupu. Ważniejsze jest to, żebyśmy prawidłowo wybrali mieszkanie, w którym chcemy zamieszkać, a tych na rynku pierwotnym i wtórnym jest całkiem dużo. O to jeszcze panią zapytam, bo jeszcze chciałam tutaj przy tej okazji zapytać o tą zdolność kredytową, mm -hmm. bo zdaje się, że ta zdolność kredytowa, my wcześniej mówiłyśmy tutaj dużo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 pewną normą było 4 w ostatnim e, w poprzednim roku a Czyli nawet 3. taki trzy Taki bardzo dobry naprawdę wynik jednocześnie wprowadzonych uzupełnionych e, przez deweloperów inwestycjach było tylko tylko 3600 mieszkań i to już jest, był drugi kwar, miesiąc z rzędu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 ale czynsze, te takie, które, oczy, których oczekują właściciele, z, widzieliśmy w ostatnim czasie, stopniowo były redukowane. Tylko redukowane redukcja, teraz w najbliższych miesiącach? E, raczej stabilizacja, stabilizacja. Z do redukcji, co jest pochodną kosztów utrzymania mieszkania.